Dobra, to klaszczemy. Na 3, 4 wszyscy klaszczemy. 3, <try> 4. Ja się spóźniłem. Ktoś nie klasnął. Ja się spóźniłem. A ja zignorowałem. Jedziemy. <try> Patrz, co za zignorował. No dobra, no. <try> They're coming to get you, Barbara. Precious! Expecto Patronum! Look at me, Damien! You be guy, eh, motherfucker? Eherbatapa el. Gonna be legend? Wait for it. It's a trap! Dairy. Legendary! Legendary. Żarło i skóra i Mando, Jerry Szymas oraz nasi gość. <laughs> Konglomerat podcastowy. Wasze ulubione podcasty w jednym miejscu. Zapraszamy. Zapraszamy, zapraszamy, zapraszamy.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 podcast nagrany specjalnie na potrzeby właśnie Konglomeratu Podcastowego, o którym ciut więcej opowiem wam za chwilę, ale najpierw chciałbym przedstawić moich, no właśnie, może nawet nie tyle gości, co no współtwórców tej całej idei, tej platformy, tej nowej strony i może po prostu każdy z nas powie słówko o sobie, co? To kto chciałby zacząć? Ja z chęcią mogę zacząć. Prosimy. Tylko skończę... Łyczek mojej czarnej, ulubionej herbatki, czyli Żarłok, wita wszystkich. Znany dotychczasowo oczywiście z Radia Stephen King, z kombinatu jako skóra, gdzie nagrywał audycje różnotypowe, związane z kulturą, czyli film, muzyka, czasami książki. No i myślę, że wszystko to, co było jakoś, jakoś rozrzucone, będziemy teraz zbierać. No i ja z chęcią właśnie będę tutaj się udzielał jako takie poboczne audycje. Czyli jeżeli będę miał ochotę coś powiedzieć o serialu, to nie zawaham się tego zrobić. Jeżeli będę chciał coś powiedzieć o jakimś nowym filmie, coś nagrać szybko, pięciominutowa audycja... To również mam nadzieję, że słuchacze się znajdą, i wszystko, jakby co będę nagrywał pod kątem audycji, z chęcią będę publikował w konglomeracie. Bo taki jest właśnie plan. Ale oprócz Łukasza Skóry mamy jeszcze dwóch wielkich podcasterów, czyli. <śmiech> Oni się nie chcą ujawnić no już Ja wielkim podcasterem nie jestem Mam mniej odcinków niż Mando Więc jak już tak ładnie nas zapowiedziałeś To może niech Mando najpierw się wypowie Witam serdecznie, nazywam się Hubert Spandowski W internecie znany jako Mando A w podcastowie nagrywam głównie Swój własny podcast Znaczy swój własny, no tam bardzo dużo ludzi ze mną to nagrywa Ale podcast, który stworzyłem 5 lat temu Czyli Radio SK Podcast o Stevenie Kingu ale w, w, w pewnym momencie po prostu poczułem potrzebę mówienia też o innych rzeczach, ponieważ no nie samym Kingiem człowiek żyje. I, I wypowiadałem się w różnych miejscach, czy to w karpiowym podcaście, czy u Jerego, czy u Szymasa, gdy założył swój podcast, czy w kombinacie yy, na tematy związane po z popkulturą ogólnie. I to wszystko było do tej pory porozrzucane w wielu, wielu miejscach. Od początku chciałem to gdzieś zebrać, tylko nie miałem na to jakoś ani sił, ani... Ani czasu, i teraz właśnie ku temu zmierzamy. Dokładnie tak. Michale? No i pozostałem, <śmiech> i pozostałem chyba ja. Czyli, czyli, czyli Michał Rakowicz, znany jako Jerry. Możecie mnie znać głównie z mojego bloga, czyli Jerry Tales, natomiast kiedy w 2012 roku nagrałem pierwszy podcast, to jakoś tak później lawinowo to się potoczyło i ja się udzielam w różnych miejscach, oczywiście tutaj u chłopaków, czyli i w Radiu Eska i na no w nawiedzonym podcaście u Szymasa i w karpowym podcaście stworzyłem z Misielem Alchemie Gier. Udzielam się na masie na kultury, na kombinacie itd., dalej. No ogólnie trochę się rozlazłem, rozpełzłem przez te ostatnie 4-5 lat, kiedy gdzieś tam w internecie się trochę bardziej udzielam pisząc i mówiąc o popkulturze. Co też o niniejszym ślubuje, tak jak pozostali przedmówcy, czynić teraz w ramach konglomeratu podcastowego. Tak, jak już usłyszeliście, właśnie my wszyscy po pierwsze współpracujemy ze sobą cały czas, na najróżniejszych płaszczyznach. Tak czasem po prostu jakiś podcast nagrywam we trójkę czy we dwójkę i leci u jednego, raz u drugiego, raz u trzeciego, raz u czwartego. Ciągle coś dla siebie nagrywamy, do tego ciągle jesteśmy też obecni w innych miejscach i właśnie... Dlatego postanowiliśmy utworzyć tę jedną stronę, tę jedną platformę, która będzie zbierała wszystko. Na górze, na stronie głównej, zresztą nie tylko macie menu z poszczególnymi kategoriami, które jak gdyby no, odnoszą się przede wszystkim do tych naszych takich bardziej autorskich projektów, gdyż na konglomeracie będziemy republikować wszystko, co się pojawia gdzie indziej, czyli wszystko, co się pojawiało do tej pory na Enklawie, na Jerry's Tales, w Radio SK i właśnie na Nekropolitanie, czy nie wiem, na carbonoktem też. Będzie się też pojawiało tutaj, ale oprócz tego mamy tę zakładkę Konglomerat. I sama nazwa, ja niestety nie zdołałem tego znaleźć teraz na szybko, narodziła się, ja wiem, ze dwa lata temu chyba właśnie w Radiu SK. Tym określeniem opisał nas jeden z użytkowników, jeden ze słuchaczy. Nie jestem w 100% pewien kto, więc nie będę teraz tutaj tego mówił na głos. W każdym razie dzięki ci za to określenie, bo przyjęło się całkiem szybko. I teraz właśnie ten konglomerat ma być też niejako spadkobiercą idei kombinatu. Bo kiedyś właśnie kombinat był takim miejscem, gdzie mogliśmy wrzucać nasze na ogół, to było dawno temu, więc wówczas jeszcze krótkie podcasty. Teraz mamy już z tym problem na tematy popkulturowe. Kombinat jednak z tych i innych powodów niejako zakończył swoją działalność. Ten rozdział w historii polskiego podcastingu jest zamknięty i teraz konglomerat ma być jak gdyby kontynuatorem tej idei i zamierzamy tutaj właśnie tym razem już bez takich narzuconych ram czasowych z góry, bez narzuconego hegemologramu po prostu publikować najróżniejsze audycje o filmach, o serialach, książkach, ale nie tylko, bo być może też jakieś tematy trochę mniej popkulturowe się tutaj pojawią. Kombinat miał świetne założenie na starcie. Kombinat na początku działał naprawdę doskonale, bo wy może nie pamiętacie tych początków, ale tam zupełnie sam start tego podcastu to to założenia po pierwsze były idealne, po drugie to działało sprawnie, bo tam była specjalna grupa facebookowa, godaj założył w chmurze googlowskiej taką tabelę i normalnie był kalendarz, gdzie ludzie się wpisywali na bieżąco, zaklepywali sobie dni i, te, i to były, wiesz, klepane dzień po dniu. Na zielono były zaznaczane podcasty, które już są nagrane, na czerwono tylko te, że ktoś klepnął, ale jeszcze nie nagrał. To naprawdę działało doskonale, ale to umarło już dawno temu i tak naprawdę tylko ja i skóra plus wy, chłopacy, też kilka rzeczy nagraliście, ale Patrząc na ten rozdział kilkuletni, to od kilku lat to w zasadzie tylko ja i Skóra tam coś publikujemy. Już nawet Godaj od lat y, nie wrzuca tam swoich przedruków. A my też publikowaliśmy tylko takimi zrywami. W pewnym momencie nam się chciało, trochę nagraliśmy, potem przez kilka miesięcy tam była cisza, ale drugi minus kombinatu to było to, że to był też pojedynczy podcast. A w założeniem konglomeratu jest by zbierać wszystko, bo to był nasz kolejny problem, że my na przykład zaczynamy serię u Jarego, kontynuujemy ją na Karpiowym, a potem jeszcze gdzieś tam na, na kombinacie kolejny odcinek. Ja mam masę takich serii gdzieś porozrzucanych po wszystkich podcastach i na tym też mi zależało, żeby to było w jednym miejscu, żeby, nie wiem, ktoś wejdzie w moją jakąś recenzję z Uniwersum Metro 2033 i może sobie od razu kliknąć we wszystkie, jakie nagrałem, a nie przeskakiwać z podcastu do podcastu, ze strony do strony, projektu do projektu. Skóra, chyba coś chciałeś. Ja ci przerwałem, tak. tak jak Hamidło. Nie, nie, nie, ja, ja ten. <śmiech> <śmiech> tak się za... umarł w że aż sam zapomniałem, co chciałem powiedzieć. Chciałem pytać, czy właściwie, yy, że kombinat jest tak Nieoficjalnie zamknięty, bo oficjalnie nikt go nie zamknął. Ani na Facebooku żadnej notki nie było, ani na kombinacie. No bo po prostu przestaliśmy nic. tam nagrywać, a na, mówię, od lat to my tam w zasadzie trzymaliśmy. No nie do końca, bo ja, nie wiem czy pamiętasz tą sytuację, co mieliśmy jeden termin zabokowany tak... No to właśnie to był upadek. To był taki, to był taki kom... impuls powiedzmy, bo tak naprawdę ja ten, ten projekt chciałem już zakończyć kilka lat temu, bo on już mi się wtedy wydawał bez sensu takim trupem, którego my troszeczkę ożywiamy co jakiś czas, taki impuls w niego dajemy, ale to cały czas jest trup. No jeżeli sam Goda już tam nie publikował, sam Goda już w zasadzie zamknął ten rozdział, już pisał o tym oficjalnie, że on już tego nie prowadzi, że tym zajmuje się ktoś inny, a wiesz, to było cały czas powiedzmy nie pod naszą kontrolą, bo to cały czas trzeba było wysyłać yy, swoje podcasty do Godaja, przypominać mu, żeby on to wrzucił, truć mu tyłek, męczyć go, później się okazało, że zapomniała, na przykład mi na tym terminie dość mocno zależało. Potem się okazało, że zaplanował już twój podcast, gdzie mi na tym terminie jeszcze bardziej zależało i po prostu to nie to, że się wkurzyłem, czy coś, a absolutnie z żadnych nie mam tam yy, problemów, pretensji, pretensji do ja, Bo on to prowadził jednak przez lata dla nas, ale ja tam wysyłałem tylko dlatego podcasty przez ostatnie lata, że po prostu nie miałem gdzie indziej ich publikować. No bo yy, Szymas wyszedł z projektem horrorowym, no to już u Szymasa mogłem sobie gadać o horrorach. Do Karpiowego mogłem tam, nie wiem, wrzucić swoje jakieś recenzje kryminałów, czy czegoś takiego. Ale jeśli, no u Jarego Gwiezdne Wojny, ale jeśli, nie wiem, obejrzałem jakiś film, który nie wpasowywał się w żadne te podcasty, no to potrzebowałem takiego miejsca. I takim miejscem był kombinat. Tego już prawie nikt nie słuchał, bo tam się pojawiało, ile tam? 10 podcastów rocznie, 15, nie wiem, no. I... Ja już od lat chciałem założyć coś nowego, ale nie wychodziło i to był taki impuls tak naprawdę. Ten moment właśnie, gdzie, gdzie tam troszeczkę nam się popieprzyło właśnie... <grym> no ta cała sytuacja, no że wiesz, ja chciałem wrzucić podcasty, chciałeś wrzucić, jakoś tam nie wyszło, potem się coś nie dogadaliśmy. To w ogóle kompletnie nie było dogadane już do końca. Bo ja wtedy stwierdziłem, że już nie wrzucam, że wrzucę u siebie i jakoś tak, nie wiem, no od tego czasu już mi się odechciało tam nagrywać. I stwierdziłem, że, że po prostu musimy ruszyć z czymś swoim, że to jest ten moment, żeby już tego trupa ubić do końca. No I prawda jest taka, że my to planowaliśmy i tak od dawna, a tutaj po prostu zawracaliśmy tyłek o sobie trzeciej i przez to właśnie też i my się stresowaliśmy i ktoś miał dodatkową robotę, a i to i tak była dodatkowa strona do sprawdzania, teraz wszystko jest w jednym miejscu i właśnie też mamy te nasze różne serie, tak? Skóra, masz swoje filmy zimowe, filmy wakacyjne, masz te serię podcastów o klasyce grozy, na przykład, tak? Jerry ma właśnie też swoją serię horrorową, swoją serię Star Warsową właśnie z Hubertem. Ty, Mando, też masz horrory świąteczne, teraz masz Metro, Richera, jakieś tam inne serie. Ja też chciałbym teraz nagrywać na przykład serię o książkach, które czytałem przez ostatnie pół roku i, i w końcu mamy to miejsce, gdzie możemy to wszystko wrzucić, gdzie łatwo będzie się w tym wszystkim odnaleźć, czy to przez tagi, czy przez wyszukiwarkę, czy jeszcze w jakiś inny sposób, gdzie wszystko będzie ładnie uporządkowane i gdzie może też czasem usłyszymy jakieś nowe głosy. Dlaczego znaczy, bo to jest, to, to jest... To jest rzecz, o której też myślę, że warto by było wspomnieć, że tak na równą sprawę to wspólne miejsce daje nam w tej chwili dużo możliwości, których funkcjonując w ramach jakby tych swoich takich niezależnych projektów, no... Nie do końca mieliśmy, bo oprócz tego, że zbieramy sobie wszystkie serie w jednym miejscu, to po, po pierwsze właśnie to, co zacząłeś, że liczymy na to, że być może w jakiejś tam niedalekiej przyszłości pojawią się tutaj na przykład nowe głosy, a co za tym idzie taka idea kombinatu, która była no, rewelacyjna, tak jak Mando wspomniałeś na początku jakoś tam odżyje. Nie ma tutaj z nami Michela, który już jakby wyraził chęć tutaj współpracy z nami i, i aneksu jakby tutaj do, do tej naszej wesołej gromadki. Ale to jest tak na nowo sprawę taki wierzchołek możliwości, które mi się wydaje ten konglomerat podcastowy nam daje. No bo wiecie, tutaj trochę mamy sytuację w tej chwili taką, że po pierwsze to, co my się śmiejemy, że w tej chwili już nie umiemy nagrywać krótkich podcastów. Wydaje mi się, że przy konglomeracie to się może zmienić. Bo jednak inne jest trochę podejście, jeżeli coś wrzucamy raz na tydzień czy raz na półtora tygodnia na swoją własną stronę, gdzie jednak każdy wychodzi z założenia, że trzeba się przyłożyć do jakiegoś researchu. Do, no, jeżeli to jest rozmowa czy dyskusja, no to wiadomo, że, że trudno się będzie zamknąć w 10 czy 15 minut, choć i takie rzeczy się zdarzały jeszcze parę lat wstecz a tutaj wydaje mi się, że na konglomeracie to właśnie może, może zaskutkować to, jakby ta wspólna strona tym że, że będziemy trochę bardziej tacy powiedziałbym znów niewinni podcastowo w tym sensie że jak nam coś przyjdzie do głowy nagrać szybkiego, takie jakieś gorące wrażenia to, to ciach, nie ma problemu bo, bo jakby nie ma czegoś takiego, że no przecież nie wrzucę odcinka 5 czy 10 minutowego w ramach tygodniowego odcinka, no, no bo słuchacze będą lekko zawiedzeni to jest jedna kwestia, druga kwestia Mando choruje od dawna na to, żeby nagrywać jakiś taki trochę przegląd niejako miesiąca czy tygodnia, jakąś taką bardziej ogólną rozmowę i mi się wydaje, że tak na dobrą sprawę te możliwości, które sobie tutaj sami stworzyliśmy, w taki sposób gdzieś tam w przyszłości też będzie można wykorzystać. Bo tak na dobrą sprawę no, taka forma, jaką przecież masa kultury czy Mysz Masz chociażby od lat z sukcesami realizują, no do tej pory niespecjalnie miał miała sens patrząc na ten podział właśnie i rozczłonkowanie naszej ekipy właśnie na poszczególne jakieś tam projekty. A teraz jeżeli najdzie nas ochota, żeby porozmawiać nawet jako nie jakiś regularny podcast, czy jakaś regularna seria o tym na przykład, co w ostatnim okresie nas zafascynowało, czy zainteresowało, czy, czy że jest coś ciekawego, no to, to, to jakby mamy też takie możliwości, mamy takie miejsce, a oprócz tego to, co też nas wspomniałeś, że jakby zależy nam na tym, żeby też republikować wszystkie rzeczy, które gdzieś tam realizujemy, no bo każdy z nas siedzi w internecie szeroko pojętym i podcastingu już ładnych parę lat i, i w zasadzie każdy z nas przywinął się przez naprawdę wiele różnych, różnych projektów i to jest tak, że jakby wiadomo, nie, nie jesteśmy może jakimiś tam gwiazdami, z, gdzie fani będą poszukiwać każdego odcinka, w którym braliśmy udział, ale wydaje mi się, że nawet z takiego, z takiego waloru kronikarskiego no, też możemy w tym momencie właśnie spokojnie skorzystać, gdzie możemy sobie wrzucić właśnie wszystkie jakieś tam nasze aktywności i, i mamy jakąś taką swoją bazę gdzieś tam potencjalnie do nawet jakiejś archeologii w przyszłości, która będzie będzie przydatna. A to i tak to, myślę, że to wymieniłem tak na jakąś sprawę, tylko parę jakichś tam możliwości, które które możemy wykorzystywać, bo przecież nie wątpię w to ani przez sekundę, że jeżeli to wszystko zaskoczy i jakby chęć nagrywania i pisania nas nie opuści, no to, to pewnie tych możliwości będzie się pojawiało jeszcze dużo, dużo więcej. Dokładnie tak, nawet taka głupia rzecz jak sprawdzenie własnego archiwum podcastów. Teraz musimy po prostu przeglądać 40 stron, robić sobie jakieś statystyki, ręcznie wypisywać, a, a czy tak było do tej pory. A teraz wystarczy kliknąć w trzy miejsca na jednej stronie i to nawet właśnie dla nas jest duże ułatwienie, bo nawet gdy śledzimy my sami nasze własne projekty, to w aktualnej sytuacji trzeba było odświeżać codziennie co najmniej no, z 10 stron, żeby być ze wszystkim na bieżąco, a od teraz wszystko będzie w jednym miejscu. Po drugie właśnie gdy kombinat zaczął troszkę odchodzić w niepamięć i zaczęły pojawiać się te różne problemy, a tutaj też właśnie nie ma jakiejś jednej winnej osoby, po prostu no, ten projekt niejako odszedł do przeszłości, to pojawił się ten problem, że my często coś czytaliśmy, coś oglądaliśmy, czy pojawił się jakiś news popkulturowy, czy inny i fajnie było coś o nim na szybko nagrać, ale nie było właśnie gdzie tego wrzucić i w związku z tym, no, często też o tym rozmawialiśmy, tak, pojawiała się tak chwilowa złość, no, że w sumie można by to nagrać, no, ale co ja z tym teraz zrobię i tak dalej, bo właśnie nie wszystko pasuje do naszych profili tematycznych dotychczasowych, albo nie wiem, skóra coś rzucił na enklawę, ale to my to znaleźliśmy potem dwa tygodnie później dopiero i tak dalej, i tak dalej. Teraz już takiego typu problemów nie będzie. Jeszcze to otwarcie na nowe osoby, nowe możliwości i tak naprawdę my też jeszcze nie wiemy, jak to w, się rozwinie, w którym kierunku to dokładnie pójdzie. Po prostu w końcu mamy tę wolność, tę swobodę, możemy się troszkę bardziej pobawić, poeksperymentować z nowymi formami też, właśnie nagrywanie, tak jak wspomniałeś, te newsy na przykład. Mamy taką możliwość, więc będziemy to robić z wielką chęcią i miejmy nadzieję, że właśnie będzie się to rozwijać, tak? Jeden pomysł się przyjmie lepiej, drugi gorzej. To będziemy znaczy. się zmieniać. Hm? Będziemy się zmieniać, oby na lepsze. Znaczy ja powiem tak, że to, co ty mówisz, to ja akurat takiego problemu za bardzo nie miałem. Bo, bo... ty nie słuchasz naszych podcastów. <grybuj> <grybuj> tak. I, <grybuj> <grybuj> I to nie ja robię przegląd podcastów w Radiu SK w Wiadomościach. Ale ja, odkąd właśnie kombinat, były problemy z kombinatem, tutaj oczywiście też nie mam do nikogo pretensji. Po prostu ten projekt najwyraźniej odszedł w przeszłość i tutaj możemy jedynie podziękować Godajowi za dotychczasową współpracę, no i tym, którzy tam włożyli swoje trzy grosze, no kiedyś tam na przykład Filip nagrywał. No na samym początku właśnie. Ten moment, to tak, co mówiłem, tak. że tam naprawdę było codziennie podcast. No, to, to możemy ich tutaj pozdrowić natomiast ja od tamtego czasu stworzyłem sobie tak zwaną kulturalną audycję skóry, do której to właśnie dawałem wszystkie takie rzeczy, które by poszły gdzieś indziej to wszystko było na enklawa.net skąd się wzięła ta kulturalna audycja skóry? No otóż ona wyewoluowała z wyewoluowała z audycji skóry która była mm, audycją muzyczną Czyli po prostu wybierałem określone utwory i zapowiadałem je, jakbym prowadził to w radiu. Natomiast, poprzez dodanie tego przed, nieprzedrostka, tego słowa kulturalna, no to wiadomo było, że to się wiązało wszystko jakoś z kulturą. No, natomiast też trzeba powiedzieć, że mam nagrane kilka takich felietonów, które no nawet nie były związane z kulturą. I też tak w sumie zwlekałem z opublikowaniem tego, no bo to taki ni to vlog, ni to felieton e, aczkolwiek też publikowałem to na enklawie, no i ja byłem tak zwolennikiem, nadal myślę, że jestem zwolennikiem tego że jak jest możliwość to dany materiał publikuję wszędzie, gdzie się da więc jakby na enklawie.net myślę, że nadal będę wrzucał również swoje produkcje z tego względu, że w, no tam jest też trochę inna um, widownia, nie widownia tylko inne... Słuchownia. słuchacze Słuchownia, tak. Tam troszkę bardziej nastawieni na politykę. Czy mnie słychać? Słychać, słychać. Nie przerywamy ci, bo długo nie mówiłeś. Bo coś bo coś tutaj jakiś mi ping wyszło. Mi szymas wyskoczył na ekran, ale słychać, kontynuuj, bo będę się chciał odnieść no, do tego. tak więc... Tak więc tam założona enklawa przez innego też podcastera, Martina Lechowicza, pozwalała założyć jakby swój projekt każdemu, jednak no tam jest też pewna taka bariera, że jednak zanim wyjdziesz na główną stronę, to musisz nagrać kilka odcinków, które mają pozytywną ocenę, co w sumie jest też dobrym, jakimś takim sitem dla y, takich początkujących podcasterów. Y, no Tutaj jakby nie mamy tego ograniczenia, no bo jakby wiadomo, każdy tutaj siebie zna i wiemy, co publikujemy. Natomiast, tak jak mówię, y, podsumowując, ja swoje materiały cieszę się, że będę mógł teraz publikować na kolejnej platformie, na której jakby starzy słuchacze ze wszystkich źródeł, do, do, do których dotych, do, dotychczas docierałem, będą mnie już znali. Tak więc takie własne grono odbiorców, znajomych jest jak najbardziej, że tak powiem, takie motywujące tak, do, do nagrywania, bo jakby tutaj są starzy znajomi starzy, dobrzy słuchacze, którzy, którzy znają Cię i wiedzą, że no, jesteś bardziej wszechstronny, nawet jeżeli będziesz nagrywał teraz powiedzmy o jakiegoś vloga, że szedłem sobie ulicą i zobaczyłem jakiegoś pijanego gościa i naszła mnie jakaś myśl. Tak więc. No, tak więc, ale, ale mam nadzieję, że też jacyś nowi nowi słuchacze przyjdą, chociaż no nie wiem skąd. Może może macie ale jakieś, właśnie, propozycje. W, właśnie to jest kolejna rzecz, bo jednak te nasze stare projekty przez to ograniczenie tematyczne y, mają bardzo określony target. Tak, jeżeli prowadzę nawiedzony podcast, głównie o horrorze, wprawdzie w najróżniejszych mediach, ale jednak o horrorze. To słuchają mnie fani horroru. A tutaj mogę opowiadać o książce przygodowej, sensacyjnej, szpiegowskiej, o romansie, o filmie takim innym, serialu jakimkolwiek, o o, o wszystkim, no ja tak? tego też trzeba jeszcze większe ograniczenie. Bo, bo ja prowadzę no, tak, Stephena tak, King. No a ja... A, do, do... Ewentualnie rodzina. A w temacie tego, co Skóra mówił, no to właśnie Skóra zawsze praktykował przedruki, czyli jak nagrał coś, to, pup, to, to tak jak mówiłeś, puszczałeś to, gdzie się dało, ewentualnie zmieniając czołówkę i wstęp. A ja zawsze właśnie byłem... W... Znaczy, absolutnie nie, nie mam nic do takiego podejścia do podcastingu, ale z mojego punktu widzenia ja nigdy tego nie praktykowałem. Ja chyba nigdy nie powieliłem żadnej audycji nigdzie i, i właśnie dlatego tak chciałem nie. to później zebrać, no bo mam serię tak porozbijane, że to się w głowie nie mieści. A druga rzecz to to, co ty mówiłeś na początku, żeby sobie na luzie, na szybko, bo to też cały czas chcemy do tego wrócić, bo my za bardzo się spieliśmy przy nagrywaniu, przy montowaniu tego, za dużo czasu na to poświęcamy, a ja powoli w sobie odkrywam to, że jednak potrafię do tego wrócić, że siadam i po prostu sobie na, na gorąco tylko pogadam i bez żadnego później, wiesz, wstawiania masy plików dźwiękowych, przerywników z trailerów, wycinania fragmentów filmów. Dla, dla mnie zawsze kombinat był z założenia sobie. W ogóle założyłem tam, że tam nie będę montował odcinków. Złamałem to założenie przy świątecznych odcinkach, ale to też dopiero po roku. Pierwsza seria świątecznych podcastów nie była tak montowana. Czego teraz żałuję, bo są fajniejsze. No ale tylko przy tych podcastach to złamałem, bo to wiesz fajny klimat nadaje, nie? Taki świąteczny. A przy innych nie. Staram się w ogóle nie montować. I na przykład rok temu zacząłem swoją serię o serialach, które oglądam na bieżąco i też tego w ogóle nie montowałem. Nie wstawiałem żadnych przerywników, żadnych, nie wiem, czołówek, trailerów. Nie. Założenie miało być, że ja pogadam, przytnę to, co mi nie wyszło i to puszczam. I... i, i... To był przykład mojej nowej serii, która miała być nagrywana na luzie, na bieżąco, a przez to, że z kombinatem jakoś tam się posypało, to, to, to mi to nie wyszło i teraz ja ją chcę kontynuować I jak w tym momencie zrobiłem sobie listę odcinków, to wyszło mi, że nagram jakieś sześć podcastów, już dwa nagrałem, ale też na luzie właśnie, też takie po prostu gadanie, takie, wiesz, wiecie o co chodzi, nie? Wracamy do korzeni właśnie, do krótkich odcinków. Tak, nawet nie tyle krótkich, ale wiesz, biorę, obejrzałem coś, biorę mikrofon i sobie o tym gadam. Nie wiem, w, w kombinacie też miałem takie momenty, że nie wiem, poszedłem na maraton nocny, wróciłem i chyba o 7 rano nagrywałem o szeptach. Niecały 10-minutowy odcinek, wiesz, bez żadnego researchu, bez żadnej analizy. Po prostu usiadłem, wziąłem mikrofon, powiedziałem, co widziałem, co mi się podobało, co nie, wszystko w temacie. Nawiązując do Twojego pytania, Skóra, czy, czy będą nowi słuchacze, to wydaje mi się, że ten powrót do korzeni, to zróżnicowanie odejście od tej takiej... Zwartej i często jednolitej tematyki, którą poruszaliśmy do tej pory, wydaje mi się, że to powinno jakby dać nam możliwości pozyskać nowych słuchaczy i słuchaczy różnych, dlatego że jakby ta różnorodność to nie będzie tylko właśnie różnorodność tematyczna, ale myślę, że właśnie ta różnorodność podejścia, czyli odcinki bardziej takie żywiołowe, że się tak wyrażę właśnie niemontowane, o których Ty Mando wspominałeś albo jakieś króciutkie często właśnie jakieś gorące, gorące wrażenia, no one będą jednak miały nieco inny klimat i myślę, że dla wielu, dla wielu odbiorców takie odcinki mogą być nawet ciekawsze, niżli na przykład takie nasze koluby po półtorej godziny i na przykład dyskusje i analizy w jakieś wielo, wielowątkowe i wielopoziomowe jakiegoś określonego dzieła kultury i będzie myślę nam też zależało na tym właśnie, żeby to gdzieś tam miksować, żeby pokazywać właśnie te różne strony podcastingu i różne strony naszych zainteresowań. Ale my wszyscy kuźwa optymiści Dokładnie. jesteśmy. Będziemy nagrywać krótko. <laughs> Ale właśnie nie tylko krótko. Będzie krótko, będzie średnio, będzie długo. Będą nagrywane w biegu, po właśnie maratonie, w ogóle nie wiem, w drodze z kina do domu, będą audycje nagrywane po pięciodniowym researchu. Będą audycje solowe, będą audycje dwójkowe, trójkowe, czwórkowe, słuchowiska, ramy, Przypniemy czego tu się nie będzie. Do dyktafonu na żywo, relacja 24 godziny na dobę z dyktafonu live. Mando chrapie, skóra kicha. Skóra y, mlaszcze chyba. No. Powinniśmy wstępnie, jak nagrać w Wannie, bo jak to godaj kiedyś się A śmiał, Kiedyś w ogóle taka legenda była. Podcasterem, póki nie nagrasz, po, nie nagrasz podcastów w wannie. Nie, ja powiem szczerze, że ja nigdy nie akceptowałem tej legendy, bo dla mnie to jest jakiś idiotyzm z tą wanną. Ale to, bo to był jakiś inside joke, ja nie wiem skąd to się wzięło, to, to jakoś w pierwszych podcastach jakiś taki żart chyba powstał, a to, także tego później już nikt nie, nikt nie rozumiał raczej. Także wiesz... Ja chciałem kiedyś nagrać pod prysznicem do Kerry. A teraz mi mówisz, że chciałem to był żart. Chciałem recenzję Kerry nagrać pod prysznicem, no bo pierwsza scena w Kerry jest pod prysznicem, nie? To taki też dowcip. Ale my wiemy. My wiemy, Wando. To tak dla tych, którzy ze Stevenem są na razie raczej na bakie, ale no właśnie wy możecie... Bo słuchać Radia SK i dowiedzieć się sporo nowych rzeczy właśnie o Stevenie. No i co, chcemy jeszcze coś dodać? Tak jak powiedziałeś, że możemy się wiele jeszcze dowiedzieć o Stevenie, to ja myślę, że tak wszyscy wybiegamy w przyszłość świetlaną i y, mlekiem i miodem płynącą, ale to też warto wspomnieć, że poświęciliśmy jakieś absurdalnej ilości godzin na skolekcjonowanie całego archiwum, więc niech, niech nowi i starzy słuchacze czują się y, nie tyle zobowiązani, co zachęceni do tego, żeby też pogrzebać właśnie w przepastnych archiwach całego konglomeratu, bo w niektórych rzeczy to się pewnie wstydzimy. Nie, oczywiście mówię tutaj o jakości niektórych tekstów czy podcastów sprzed lat. Ja wam powiem, że przerzucając to ja słuchałem sobie masy podcastów, nie masy kultury, tylko masy naszych podcastów właśnie sprzed <głos> lat. Jak przerzucałem i wiesz, trafił mi się jakiś tytuł czy jakieś, jakieś tam nawet stare te szokujące felietony, z których sobie wszystkie przesłuchałem i kurczę, jak mi się do tego fajnie wracało. Także, także ja mimo wszystko, nawet jeżeli tam się jakichś starych podcastów wstydzę, chociaż to, chociaż to zupełnie stare też sobie posłuchałem. Naprawdę bardzo dużo naszych podcastów przez ostatnie dni słuchałem, przerzucając to całe archiwum. Ciągle coś mi tam gdzieś zahaczyło i, i, i chciałem to do tego wrócić i zobaczyć, to, czy posłuchać. Także... No, widzicie... Z znak, znak jakości yy, Huberta Spandowskiego przyznany nawet dla starych podcastów, więc y jest w czym grzebać, jest czego szukać. Myślę, że wiele interesujących podcastów i tekstów yy, i przed starymi i przed nowymi, mam nadzieję, słuchaczami do odkrycia. I pewnie jak, jak, jak się Szymas zastanawiałeś, czy coś mamy do dodania, to ja już chyba wyczerpałem temat. Tak, ja też. Tak, mia miało być krótko i zwięźle. Mando właśnie przypomniał mi o szokującym felietonie moim. Seria też była seria, ale no nie mam nic tak, nie mam nic do dodania, poza tym, że no, brzmi mi tutaj szokująco optymistycznie, tak, więc ja bym nie psuł tej atmosfery na dzień dobry. Ale jak mamy inaczej już myślisz przecież... Ja znaczy, akurat nie o tym o to, od... my jesteśmy psychopaci pod tym względem. Jeżeli trzymamy nad tym no kontrolę, my... to, to, to, to tu nie będzie miesięcznych przestojów. No, chociażby już same przedruki, przynajmniej dwa w tygodniu się będą pewnie pojawiać, chociaż akurat Radio Ska to niekoniecznie już teraz e, tak śmiga. E, no, ale wybaczcie, 240 podcastów plus kilkanaście krótszych audycji ekstra, także y, można mi wybaczyć już y, wszelkie jakieś takie tutaj ten. Y, y, y, już ja jestem przekonany, że tutaj będzie. No, no kilka audycji tygodniowo. Tęczej, kilka audycji tygodniowo. Ja już mam teraz nagranych w tym momencie, jeszcze zanim wystartowaliśmy, już mam chyba nagrane cztery i cztery i, i czy pięć w najbliższych dniach zaplanowane do nagrania. Szymas, masz tego też dużo nagranego, także także naprawdę nie już na tak mamy tego dużo, a ja, ja znam was, chłopaki, już nie pierwszy dzień, także wiem, że, że tutaj nie będzie takich sytuacji, jak, jak w w przypadku kombinatu, czy w przypadku jakichś pojedynczych naszych projektów, że nagrywaliśmy z rywami, że tak jak ja na przykład na Karpiowym no mam ostatnie miesiące, tam jestem dość często, ale wcześniej to nie było mnie lata, nie? No tutaj tak nie będzie, tu nie będzie takiej sytuacji. Jestem o tym przekonany. To brzmi optymistycznie i to będzie optymistycznie wyglądało. No tak, poza tym sam pomysł już krąży od prawie dwóch lat chyba, a od pół roku właśnie aktywnie przygotowywaliśmy się do tego właśnie dzisiejszego dnia i no teraz tego nie możemy zawalić. No nie ma takiej opcji. Dokładnie, nie ma takiej opcji. No to co? To kończymy. No tak, kończymy. tak naprawdę to dopiero zaczynamy. <laughs> w sumie to jacja Ale kończymy to konkretne nagranie i zachęcamy właśnie wszystkich do przejrzenia sobie całej strony, zajrzenia w różnej zakamarki i do zapoznania się z dotychczasowymi nagraniami. A nowe pojawią się tutaj już wkrótce. To co? Dzięki Wam, koledzy, za to Dziękuję nagranie. Dziękuję bardzo. Dzięki. Dziękuję, pozdrawiam serdecznie. I co, żegnają się z Wami twórcy konglomeratu podcastowego czyli platformy, która zbiera wszystkie Wasze ulubione podcasty w jednym miejscu. Trzymajcie się serdecznie i do usłyszenia. Cześć. Oh, <laughs> my <laughs> Profesjonalista, najważniejsze, kto montuje. Ja mogę zmontować, ale nie wiem, czy mi komputer wytrzyma, ale możecie mi podesłać, no nie wiem. Ja mam mniej, mam mniej, pracy niż... Pośpiechu nie ma jakiegoś wielkiego, nie? Bo jak ja dopiero teraz dostałem TT, to... Nie, o, jeszcze, czy jeszcze czołówki nie nagrał kolega, chciałbym zauważyć. A sorry, ja dostałem w ogóle od Jarego wczoraj, nie dzisiaj no, w ogóle, być, jeszcze jak nie? mi to na właśnie. Właśnie nagajcie mi teraz może to konglomerat podcastowy, wasze ulubione podcasty w jednym miejscu, bo wy to mówiliście z przerwami, tak? Ale tak, żeby to było tak jeden po drugim, no? No. no tak, ale, ale nie na zasadzie każde słowo osobno, tylko mówicie to z przerwami, ale tak jakby to była ciągłość, żeby to się dało skleić... Ja myślałem, że ty będziesz wycinał Jerry... słowa i nakładał, że... No tak, ale o to chodzi, żeby... Ale bo jak Jerry mówi konglomerat dobrze i jak go zostałem na spoko, ale mówię podcastowy, tak zupełnie, wiesz, bez melodii zdania, nie, że to jest kontynuacja, to, nie powiem, to że ja to ja będzie słuchać, że to jest konglomerat podcast... Boże, teraz ja mam na i gadam. Konglomerat podcastowy, wasze ulubione podcasty w jednym miejscu. Konglomerat podcastowy, wasze ulubione podcasty w jednym konglomerat miejscu. Konglomerat podcastowy, wasze ulubione podcasty w jednym miejscu. Konglomerat podcastowy... Wasze ulubione podcasty w jednym miejscu. Ale z lekkimi przerwami jednak, żeby, bo W nachodzi na pewno na tym. No W się ciężko montuje. Wasze nie ulubione, nie, nie lubię W w jednym miejscu. <laughs> nie da się wyciąć cholerstwa. <laughs> Konglomerat podcastowy. Wasze ulubione podcasty w jednym miejscu. Pauza, wiesz, przerwa. Stop, taka. Teraz skóra. A on wyłączył nie wyłącza się na a To, koniec to są Blue Person, najlepsze. chociaż w ogóle nic skóra nie mówi, a nic coś się mówi. To, nie ma problemu. Nigdy nie wyłączaj dyktafonu, jak kończysz miejsce. rozmowę. Zwłaszcza z nami. Bo śmieszne rzeczy czasami się. się nie nagrają. On się wstydzi. Ja, ja się tylko zastanawiam. się czekam, nie zastanawiam, może lepiej? Nie, ja nie będę mówił o czym się zastanawiam to Zaraz w dygresję przejdziemy. Konglomerat podcastowy. Nie, tak, Wszystkie to nie był. Podcasty w jednym miejscu. To nie jest wasze ulubione podcast Tam są wasze ulubione podcasty. No, nie mną. No. Moje są mnie. No. Wasze? Skromni się, kurczę Tak. Wasze, wasze. ulubione. I bez wszystkie, okay. żeby, bo jak jest wszystkie, jest za długie jest ciężko wymówić. Robiłem próby. Konglomerat podcastowy. Wasze ulubione podcasty w jednym teraz miejscu. żeś wasze zaakcentował, jakby to było. Jakby były... nasze nie były, a to i wasze Mówisz i nasze. Teraz, <laughs> Konglomerat podcastowy. Wasze ulubione podcasty w jednym miejscu. Ty strasznie akcentujesz to wasze, nie wiem dlaczego. Konglomerat podcastowy. Wasze Słuchaj. ulubione podcasty w jednym miejscu. Dobra, ostatnia próba, no. Konglomerat podcastowy. Wasze ulubione podcasty w jednym miejscu. O, no i teraz było w porządku. Faktura wyślemy pocztą. It, game over, man. It's game over. Are we gonna do What are we gonna do? It's over. Is over.